Fellington. Siedzę sobie, siedzę i oglądam nowy program kulinarny, który łączy gotowanie z polityką. Mają szalone intro, ale szalone intro. Nie wiem, czy stepować, czy wiosłować, podskakiwać, czy salsować. Ciekawe, czy będą mieć równie szalonych gości. Bądź też może będzie zupełnie przeciwnie. Dzień dobry państwu, Cezary Gmys, Kuchnia Polska. I rzeczywiście, chyba w jednym z odcinków mieliśmy spotkanie z jednym z najbardziej sztywnych ludzi. Polskiej polityki. A dzisiaj na naszym pokładzie gościmy prezesa Solidarnej Polski, co zresztą widać po dość dużej plakietce. również pamięć. Tak, również eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego, ale musimy zacząć od jednej rzeczy. To znaczy w kuchni krawat jest rzeczą niewskazaną. Kucharze, ludzi, którzy chodzą w krawacie w kuchni nazywają tak zwany krawat department, więc jeżeli mógłby Pan to zdjąć, to hmm. będę bardzo za to wdzięczny, ale zanim zdejmiemy krawacik, to powiem, nad czym się zajmiemy. I zaczyna się robić gorąco. Dzisiaj wybrałem taką potrawę, która jest legendarną potrawą wykorzystana, na Newly Child, która była znaną, już nie żyje niestety, kucharką, ale też była swojego czasu agentką amerykańskich i brytyjskich służb specjalnych. Wybrałem właśnie danie, które się nazywa Beth -New, ale Jest to po prostu wołowina po burgunsku. Także najpierw zajmijmy krawat. Krawata będę bronił jak Braveheart niepodległości. Ponegocjujmy może naprzód. <śmiech> Zacznę negocjację od tego, że Pomimo to, że niektórzy opowiadają, czytam o sobie, czasem miotłe połknąłem, w związku z tym... Nie skądże. W związku z tym bywam tak sztywny, że zawsze muszę mieć krawat, ale to nie jest prawdą, ale ten krawat, właśnie ten wyjątkowy. O, jaki mam wyjątkowy, piękny krawat. W tym burgunskim anturażu, można powiedzieć, intuicyjnie wyczułem, że ten burgunski, że kolor, będzie pasował i może jednak damy radę z tym krawatem. Ach, słuchajcie, jak ten kamień spada... Dobra, nie upieram się, ponieważ e, mamy do czynienia tutaj również z Unią Europejską, z dyplomacją, to na drodze tak zwanego pan jest a, również rodem z Krakowa, czy też czuje się pan rodem z Krakowa, bo ile dobrze pamiętam, urodził się pan w Krynicy nie, Górskiej? Nie, w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie mamy... mieszkałem bardzo długo w Krynicy, od trzeciego miesiąca życia. Dobrze, to ja wytłumam do, do 19. Wytłumam. Jeżeli do dzisiaj zastanawialiście się, kto jest najbardziej sztywnym człowiekiem w polskiej polityce, to mam nadzieję, że... Pomogłem wam trochę wyklarować swój pogląd.